Witam w działowym podcaście Fiony. Dzisiaj będzie o chemoterapii. Pod tym słowem trudnym kryje się nic innego jak leczenie pączkami liściowymi i kwiatowymi drzew, a także pączkami korzeni, kłączy i bulw rozmaitych roślin. Przynosi to znakomite efekty, dzięki temu, że w pączkach znajduje się tkanka wzrostowa, tkanka twórcza. Na Napary, odwary, pukanki, również okłady robi się zarówno z pączków suszonych, kupowanych w sklepach zielarskich, jak i świeżych samemu zbieranych. Oczywiście e, świeże samemu zebrane na pewno przewyższają jakością te zakupione. Wiemy, gdzie były zbierane, w jakich warunkach e, przetwarzane były dobrze wysuszone. I tutaj wymienię kilka roślin, z których można pozyskiwać pączki, a czas ku temu jest jak najbardziej już od stycznia praktycznie dobry, zanim pojawi się pełny rozkwit wszelakiej roślinności o wartościach leczniczych i prozdrowotnych możemy korzystać już od stycznia z pączków i tak, na początku pączki liściowe brzozy białej, bardzo łatwo ją rozpoznać, każdy pozna brzozy z daleka <śm> że to jest to i nie ma mowy o pomyłce, że zrywa jakieś pączki z niewiadomego drzewa O po korze poznamy oczywiście i tak, takie pączki działają moczopędnie, przeciwzapalnie odtruwająco oczyszczające na drogi moczowe i zapobiegają odkładaniu się w nich osadów i kamieni. Kamienie nerkowe bardzo często zdarzają się u ludzi, także zachęcam do podjadania pączków przy wiosennych spacerach w lesie. O no, ile znajdzie się taka przuska, która ma gałązki na wyciągnięcie ręki, można podejść, puszkni Czknąć sobie kilka pączków yy, zamiast, no nie daj Boże, na przykład odpalać papierosa podczas spaceru, albo zamiast rzucia gumy, można sobie pożyć pączki. Rozwiększają yy, one także wydzielanie żółci oraz yy, szkodliwych produktów przemiany materii. Stosuje się je do leczenia skąpo do kamicy moczowej stanów zapalnych układu moczowego i płciowego, przy zapaleniach piersi, przy obrzękach pochodzenia sercowego, na przykład jeżeli puchną nogi chorym na serce, albo przy obrzęgach krążeniowo-narkowych, czy w schorzeniach dermatologicznych, takich jak brak połysku na włosach, wypadanie włosów, wypryski, łuszczyca, trądzik, jako kosmetyk. Bezpłatny, zupełnie zdrowy e, kosmetyk. Mogą być stosowane pączki liściowe brzozy. E, teraz pączki liściowe i pączki kwiatowe buku. Działają antyseptycznie, przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, przeciwbiegunkowo i przeciwbólowo. E, pobudzają wydzielanie soków trawiennych, odtruwają, co po zimie może być e, bardzo przydatne, bo odżywianie w zimie jest najgorsze. Częściej sięgamy po słodycze, bo jak nam jest zimno, mamy większy apetyt, jest ochota właśnie na coś słodkiego, co szybko dostarcza energii, pozwala się rozgrzać, no ale niestety dużo pozostawia w organizmie i tutaj pączki liściowe i kwiatowe buku mogą nam pomóc to wszystko usunąć co złego zrobiliśmy w zimie. Poprawiają samo poczucie i uspokajają. Stosuje się także przystanych zapalnych układu oddechowego, czyli jak się pojawi kaszel, na wiosnę często się przyziemiamy, nos świeci słońce, ale jak już wracamy na przykład z pracy, wieczorem już jest bardzo zimno, a my ubraliśmy się na przykład wiosennie, zmarzły nam nogi, nerki, głowa pojawia się właśnie y, jakieś przeziębienie to tutaj można sobie zapadać pączki liściowe i kwiatowe buku, na zatoki też są bardzo dobre, na układ pokarmowy na skórę, błony śluzowe czyli przepuchać bolące gardło y, a także przy łojotoku przy, tutaj także jeżeli mamy matowe włosy zniszczone po zimie przy łuszczyce, hemoroidach, przy zapaleniu oka, uszu, yy, gardła, tak jak już wcześniej mówiłam, a również przy nadmiernym poceniu się stóp, albo przy stłuczeniach yy, i kontuzjach układu ruchu. Tutaj może się przydać dla sportowców takie układy z pączków liści, yy, albo z pączków kwiatu buku. Mówiłam yy, w poprzednim o cudownych właściwościach czeremchy i tutaj również pączki liści i pączki kwiatków. Czeremchy są w gemoterapii wykorzystywane, a regulują one gospodarkę hormonalną, mają działanie estrogenne i antyandrogennie. Działają takie pączki też przeciwalergicznie, przeciwkaszlowo, moczopędnie, pobudzające i wzmacniające ogólnie, czyli yy, na wiosnę właśnie bardzo dobrze to jest taki zastrzyk energii. Przeciwdziałają też bakteriom, grzybom, pierwotniakom i roztoczom, a także regulują wypróżnienie, jeżeli ktoś by miał z tym problem. Stosuje się je także przy zapaleniu nerek, moczowodów i pęcherzu moczowego. Przy stanach zapalnych narządów płciowych i zapaleniu gruczoła krokowego, schorzeniach skórnych, na tle zaburzeń metabolicznych, czyli jeżeli tu problem jest z przemianą materii i pojawiają się e, jakieś wypryski na skórze, z pomocą przyjdą pączki liściowe i pączki kwiatowe czeremche. Jeżeli nie zdążymy nazbierać sobie pączków liściowych, czyli jak już zaczynają wypuszczać na wiosnę e, młode listki, to szybciutko możemy sobie ich nerwać. Jeżeli przegapimy ten moment niestraconego, te same właściwości, mają pączuszki kwiatków. Jeżeli swędzi skóra przy jakichś ugryzieniach i ugoszeniach owadów, też można sobie taki pączek. Hmm. rozeczyć na skórze i swędzenie powinno szybciutko zniknąć. Przy wypadaniu włosów też na wiosnę jest to częsty problem. Przy osłabieniu ogólnym, no właśnie, przesilanie wiosenne, korzystajmy z pączków. A przy zaburzeniach krążenia krwi, przy pękających naczyńkach krwionośnych, te pajączki na boliczkach, na udach, zapalenie zatok, ciągłe katary, jakieś niedowyleczenia. Korzystajmy właśnie z pączków. Wyciągi z działają działają wybylejąco na skórę i przeciwobrzęgowo, to właśnie mówiłam. I tu możemy, zanim pojawią się już kwiaty, korzystać właśnie z pączków na przedwiośnie. Kiedy, kiedy jeszcze jest szaro buro może gdzieś niegle nie, że Już w lesie znajdujemy kosmetyki i lekarstwa. Przypomnę, że usuwają cienie pod oczami, objawy zmęczenia i opuchnięte oczy. Kolejna roślina to są um, to leszczyna. Leszczyna to podrzewka, um, z którego zbieramy orzeszki laskowe. Z tego też um, korzystamy z pączków liściowych i męskie pączki kwiatowe. I tutaj jest działanie przeciwzapalne, estrogenne, antyseptyczne, czyli odkażające, odtruwające, też przeciwysiekowe, moczopędne i lekkościągające. ściągające. Stosuje się je przy zaburzeniach hormonalnych, zaburzeniach przemiany materii, przy zatruciach, można sobie narwać właśnie pączków laszczeny, czy to liście, czy kwiaty męskie nie ma znaczenia, przy zatruciach, nieżytach, przewodu pokarmowego przewlekłych chorobach skórnych, na tle autoagresji, coraz częściej spotykane, i przy zaburzeniach metabolicznych, z trawieniem. No, po zimie, tak jak mówiłam, może mieć wiele osób ten problem. I znowu tutaj też y, przy zapaleniu układu moczowego, płciowego i przy zapaleniu piersi umatek karmiących. Można sięgnąć właśnie tutaj po y, bączkę z liści, albo z kwiatów. Fleszczyny. Kolejna roślina to jest olcha. Tutaj pączki zarówno z liści, jak i z kwiatów. I można pozyskiwać z trzech gatunków. Przy, z olchy szarej, zielonej i czarnej. One również regulują gospodarkę hormonalną, zwalczają bakterie, zwalczają wirusy, roztocza. Hamują krwawienie, działają przeciwmiażdżycowo, przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie. Pomagają na przeróżne obrzęki, na bóle reumatyczne. Pomagają przy nadmiernym krwawieniach miesiączkowych. Zmniejszają wydzielanie mleka. Jeżeli tutaj jest z tym problem, zwłaszcza tuż po porodzie, że jest nadmierna produkcja mleka, może się pojawić bolesne zestoje, to można tutaj użyć pączki liściowe, i kwiatowe olchy, ale y, to trzeba ostrożnie, żeby nie doprowadzić do całkowitego zmniejszenia laktacji, albo kobiety karmiące, które y, no, mają w sam raz, to proszę y, po pączki y, olchę nie sięgać tutaj, żeby na maluszka nie zabrakło wartościowego pokarmu. Y, pączki te wymiatają także wolne rodniki i nadtlenki. Y, wewnętrznie stosuje się je chorobach ginekologicznych, tutaj są upławy na nadżelgi, zapalenie przydatków, nieregularne, bolesne i nadmierne krwawienie miesiączkowe, w hiperandrogenizmie, u kobiet w niedoborze testosteronu, w mięszczycy, w nowotworach, reumatyzmie, nieżytu przywodu przewodu pokarmowego, przy biegunkach, przy zapaleniach nerek z krwią oczem, zwłaszcza tutaj można Stosować przy chorobie wrzodowej, żołądka. Tu bardzo dużo sumie, problemy z wrzodami, czyli szukamy pączków liściowych i e, kwiatowych olchy. Również przy hemoroidach, e, a z dodatkiem jaskółczego ziela w proporcji 1 do 1 przy w czakach i grubego zewnętrznie jako pukanki, okłady i przemywania stosujemy na trudno gojące się rany ropnie, łojotoki, wypryski różnego rodzaju liszaje, owrzodzenia, nadżerki stany zapalne oczu czyli y, popieki, spojówki, rogówki, białkówki gruczołów wizowych, y, przy chorobach włosów jeżeli wypadają, rozwajają się y, i w każdym tych przypadków powinno się także ten napar, aby wzmocnić działanie. Pączki nie tylko drzew mają takie cudowne właściwości, ale na przykład szczyty pędów pokrzywy wraz z pąkami, czyli te nierozwinięte pączki kwiatowe oraz pączki z kłącze pokrzywy z tej zwyczajnej albo żegawki. to jest taka drobna, ta, ta mini pokrzywka, która ma Krótkie liście, ona jest o wiele mniejsza, nie wyszczeliwuje tak do góry, no i nimi się nie barzy, ona też jest lecznicza. I te pączki pobudzają i aktywizują homeopazę, czyli nasilają procesy krwiotwórcze, na wzrost i rozwój krwinek oraz syntezy hemoglobiny. Jeżeli ktoś ma słabe wyniki krwi, jest anemia, pokrzywa jak najbardziej. Działa immunostymulujący, ogólnie donizuje, odżywia, reguluje gospodarkę hormonalną, jeżeli gość pojawiają takie problemy, oczyszcza krew, odtruwa, ma właściwości przeciwobrzękowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, poprawia trawienie i usprawnia wchłanianie składników pokarmowych, co na wiosnę ma duże znaczenie, aby jak najszybciej nasycić organizm witaminami mikroelementami, no bo w zimie wiadomo, że zawsze jest niedobór spowodowany brakiem świeżych owoców, świeżych warzyw. Hmm, tutaj pokrzywa, wystarczy kilka dni ciepła, rozejrzeć się i na pewno pokrzywy znajdziemy. Zastosowanie ma przeapatię, anemii, blednicy u młodych dziewczyn, przez zespole zimnych dłoni i stóp, Bo jeżeli zdarzają się częste omdlenia, regularne miesiączki, obrzęki, albo choroby reumatyczne, nieżyty układu oddechowego i po długich chorobach, przy rekovalescencji, przy przewlekłych chorobach skóry na tle metabolicznym, przy chorobach alergicznych, przy zatruciach i tu także w chorobach włosów na tle zaburzeń troficznych, zaburzenia krążenia, choroby nowotworowe i wirusowe, wyniszczające organizm dla osób, które mają zastosowaną chemioterapię, przy kamicy moczowej yy, i zespół yy, zaburzonego wchłaniania. Moje ulubione pączki, sosny zwyczajnej, limby i gazoczowiny, ale ta zwyczajna yy, jest najłatwiej rozpoznawalna i najlepiej po nią właśnie sięgać czyści krew, działa we krztuśnie, odkażająco, rozkurczowo, moczopędnie, napodnie, przeciwgorączkowo, czyli jeżeli jest kaszel, gorączka, wesenne przeziębienia, ciekawy po z sosny zwyczajnej. Żółciopędnie także działa przeciwbólowo i przeciwgrzybico. Stosuje się przy zakażeniach i nieżytych. układu oddechowego, dyskinezie dróg żółciowych, przy kaszlu, przy zapaleniach, te Poczywek, katary, nie do wyleczania. Także w lesie jest lekarstwo. W chorobach skóry wymagających pobudzenia ukrwienia, przy powiększeniu węzłów chłonnych, przy chrypce. Tutaj może się przydać nauczycielom. Przy ogólnym takim osłabieniu, niby nie, jesteśmy zdrowi, a nie jednak tacy no. osłabieni, bez siły. I przy niedoborze witaminy C. Pączki sosny są doskonałym e, źródłem witaminy C. E, przy trądziku sterydowym opornym na leczenie. E, tutaj e, polecam zapoznać się, jak stosować, e, i jak mogą pomóc pączki sosny e, osób, które mają z tym problem. E, bardzo smaczny jest e, taki syrop, ja robiłam syrop z pączków, sosny taki żywiczny, dość mocny ja lubię to w połączeniu z mlekiem i z miodem no, dla mnie rewelacja i, i faktycznie a, bardzo dobrze działa, rozgrzewa jeżeli są jakieś wiosenne takie mm, mm, przeziębienia pierwsze e, czy właśnie no, z, samo y, obecność witaminy C. No to, to, to już jest y, bardzo pomocna, prawda, antyseptycznie działa. Także nie trzeba nic. Gorące mleko z syropem sosnowym. E, powiem tylko, że mm, tak szybciutko, nazywane pączki sosny, aby y, te wszystkie lekarstwa przeszły. One nie, one nie kapią sokiem, to nie są owoce, prawda, tego trzeba się troszeczkę nazbierać po pokrojeniu skropić spirytusem trochę, czy wódką, zasypać cukrem i to jest a, jeden z a, nielicznych surowców zielarskich, który można wystawić na słońce i nie przynosi e, to nic złego, wręcz przeciwnie. I jeżeli tam już e, wydzieli się ten sok, no trzeba poprzesypywać po tym cukrem, prawda, zlewamy później Wspaniały surowiec, taki naturalny, domowy syrop na wszystkie dolegliwości, które wymieniłam, ale ja będę robiła i używała od czasu do czasu, bez względu na to, czy ktoś jest chory, czy nie, nie ma co czekać, aż przyjdzie choroba, tylko wzmacniać organizm. Profilaktyka jest o wiele łatwiejsza, tańsza i przyjemniejsza niż leczenie już skutków. To ja na koniec jeszcze te dam pączki topoli i one właśnie mogą być zbierane od stycznia aż do maja. Suszy to się to w temperaturze około 40 stopni. Można także wykorzystywać od razu świeży. Nie trzeba suszyć wykorzystać, ale od razu to świeże. Cennym surowcem są te, także te nierozwinięte i trochę już bardziej rozwinięte. Takie zamknięte w tych łuskach brązowych. Dostaną kiedyś tym pod topolą, no to <śmiech> wie o co chodzi, jak mu tak spadną te łuski, jak się tak mocno przyklejają. Zamiast przeklinać na to drzewo, po pierwsze no, musimy uważać, gdzie parkujemy, a po drugie to spojrzeć z tej strony, że to jest bardzo cenny dzielarski. I działanie jest zapalne, oczyszczające, moczopędne, przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, przeciwgorączkowe, czyli tu znowu przy przeziębieniach, napotnie, przeciwraumatyczne, przeciwartretyczne, antyseptyczne, odkażające, żółciopędne, przeciwhemoroidowe, przyspiesza gojenie rany, przeciwłojotokowe i przeciwtrądzikowe. Hmm. Dodam, że przetwory stopoli zwiększają wydalanie kwasu moczowego, z ustroju aż o 71%. Pomagają w reumatyzmie, w bólach różnego pochodzenia, yy, czy to mięśnie, stawów, przy nerwobólach, przy kamicy moczowej i przy kamicy żółciowej, przy niedoborze żółci, yy, przy obrzękach pochodzenia reumatycznego, jeżeli występują nerwice, owrzodzenia bądź śluzowych, jakieś afty, liszaje, wypryski przy atopowym zapaleniu skóry, trądziku, łuszczycy, z, yy, w stanach po jeżeli występuje osłabienie, choroby zakaźne, przeziębienia, trudno gojące rany, łojotokowe zapalenie skóry, stan zapalny yy, yy, narządów płciowych, zapalenia gardła, yy, zapalenia zatok, yy, krtanie, tchawicy, oskrzeli. Także bardzo szeroki spektrum działania. Yy, nie trzeba od razu mieć wszystkich pączków. Jak widzimy, bardzo wiele się... Powtarzam, jeżeli nie uda się znaleźć pączków topoli, to może sosna. Sosna to jest to drzewo iglaste, które ma najdłuższe te igły i po dwie połączone. Także łatwo jest rozpoznać. No pączki brzozy też, czyli szczyny, charakterystyczne długie bazie. To albo to, albo jedno, albo drugie one mają bardzo podobne działanie. I teraz właśnie, kiedy praktycznie um, w zimie no, jeszcze, jeszcze nie ma tej zieleni ani kwiatów, wszystkie drzewa są um, w stanie uśpienia, że tak powiem, można się rozglądać, bo jest akurat zima ciepła i, i przygotowywać się do tej wiosny, do lata, kiedy już będziemy mieli um, owoce, które dostarczą nam niezbędnych witamin i mikroelementów, jeżeli będziemy mieli ochotę właśnie uzupełnić yy, witaminy, yy, no to nie idźmy po nowaliki, które są pędzone na pestycydach z mnóstwem yy, nawozów, oprysków, jakichś środków zabezpieczających, żeby nie gniło, żeby nie pleśniało, żeby jak najdłużej w sklepie na półce leżało. Odwróćmy się na pięcie i prosto do lasu po Słuchaliście ziołowego podcastu Fiony? Zapraszam do kolejnych audycji. Archiwalne audycje możecie sobie przesłuchać na ziołowy.podstacja.com Można też ten znaleźć profil na Facebooku, możecie zajrzeć na mojego bloga Agaradzi i tam też znajdziecie różne inne cenne informacje. Natomiast temat prowia i nie tylko. Pozdrawiam, Fiona.